Temu trzeciego Polskiego Radia mamy dzisiaj piątek, trzeci dzień kwietnia minęła siódma. Anna Zaleśna-Sewera, Benjamin Filip przedstawią serwis trójki. Jest szansa na odczytanie danych. Druga czarna skrzynka niemieckiego erbasa w rękach ekspertów. 150 ofiar zamachu na kampus w Kenii. Terroryści zostali zabici. SLD, szef SLD o ewentualnej konkurencyjnej partii na lewicę. Ma takie szanse jak te wcześniejsze. Jest bardzo zniszczona, ale istnieje szansa na jej odczytanie.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 Wyodrębniono z nich 150 kodów genetycznych. Po ich zidentyfikowaniu zostaną o tym natychmiast poinformowane rodziny, ale oddanie ciała będzie możliwe znacznie później, po zakończeniu całego procesu, o czym ma zadecydować specjalna komisja. Prokurator potwierdził, że drugi pilot sprawca tragedii w ostatniej chwili był przytomny. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Śledczy poinformowali też, że Andreas Lubic szukał w internecie informacji o metodach popełnienia samobójstwa i zabezpieczeniach drzwi do kokpitu.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 blokowania drzwi do kokpitu, uniemożliwiając wejście do środka kapitanowi samolotu. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Dramatyczny bilans zamachów w Kenii. Około 150 osób zginęło we wczorajszym ataku na kampus uniwersytecki w Garisie. Około 80 zostało rannych. Operacja odbijania kampusu z rąk, trwała, z rąk terrorystów trwała 16 godzin. W akcji zginęło czterech napastników z Al-Shabaab. Atak wpisuje się w pewną logikę zamachów dokonywanych przez lokalnych islamistów, komentuje afrykanista dr Błażej Popławski.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 do nich, a zachodnie instytucje są w tym rejonie zbędne. Rosja grozi bronią atomową. Amerykanie obawiają się, że Putin w planach może mieć destabilizację państw bałtyckich. Times dotarł do raportu ze spotkania tzw. Grupy Łaby, w skład której wchodzą emerytowani przedstawiciele służb specjalnych armii Rosji i USA. Na spotkaniu tym Rosjanie, którzy otrzymali instrukcję wprost od ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa, podkreślali, że aneksja Krymu jest nieodwracalna i Rosja jest gotowa bronić go, nawet sięgając po broń atomową. Rosjanie ostrzegli też, że dozbrojenie przez NATO Ukrainy grozi eskalacją konfliktu i uzasadni reakcję wojskową Rosji na ekspansję sojuszu w stronę jej granic. Delegacja rosyjska zarysowała też potencjalnie jeszcze groźniejszy scenariusz konfliktu zbrojnego w rejonie Bałtyku, gdyby miało tam dojść do jakiejś rozprawy z mniejszością rosyjską. Po spotkaniu Grupy Łaby w Mar w marcu Amerykanie doszli do wniosku, że mimo izolacji i sankcji prezydent Putin nadal rozpatruje opcję bałtycką. Jest gotów zdestabilizować Litwę, Łotwę i Estonię, ale chciałby zamaskować wszelkie ślady wiodące do Moskwy. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Jeszcze nie wiadomo jak będzie się nazywać. Wiadomo, że mogłoby wystartować już w najbliższych wyborach parlamentarnych. Nowe ugrupowanie szykuje się na Lewicę. Nieoficjalnie wiadomo, że partie montują Andrzej Rozonek i Grzegorz Napieralski. Ten ostatni jest wciąż posłem SLD, jednak jego odejście jest kwestią czasu. Wydaje mi się, że jest pierwszy raz taki moment w polskiej polityce, gdzie tak mocno rozrobiona Lewica, tak mocno skonfliktowana i pogubiona w tym wszystkim co się dzieje, pierwszy raz ma szansę na to, żeby coś pozytywnego się wydarzyło. Zapowiedzią stworzenia nowej partii nie jest wzruszony lider SLD Leszek Miller. Ma takie szanse jak te wcześniejsze. Na początku tej kadencji był Janusz Palikot, potem była Europa Plus. Pewnie coś jeszcze powstanie. Szczegóły poznamy prawdopodobnie po świętach. Wtedy ma powstać nowe lewicowe koło w Sejmie. Zapracowani w ciągu dnia czas na spowiedź znaleźli nocą szczecinianie. Tłumnie odwiedzali kościoły w ramach akcji Noc Konfesjonałów. Dla Bartłomieja Korycko ważna jest niezwykła atmosfera skupienia i kontemplacji. Jest bardzo ciekawy klimat. W środku nocy w kościele. Można szczerze porozmawiać sobie w absolutnej ciszy. Nie ma tej presji kolejki jeszcze gdzieś tam z tyłu i można spokojnie porozmawiać, spytać się, dopytać o jakiś problem czy sytuację. Dodawał kanclerz kurii kupiej w Szczecinie ksiądz słowo W tegoroczną akcję Noc Konfesjonałów włączyło się ponad 130 parafii w Polsce, a także dwie za granicą, w Wielkiej Brytanii i w Szwajcarii. To był serwis trójki. Sponsorem programu jest Premio Opony Autoservice. Ponad 130 serwisów samochodowych w Polsce. www.premio.pl Porad na sport. Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od hokeja na lodzie i Mistrzostwa Polski wywalczonego przez GKS Tychy. W szóstym spotkaniu finałowym zespół Tychów 4-1 pokonał GKS Jastrzębie, a rywalizację finałową wygrał 4-2. Niech nikogo nie zmyli wynik wczorajszego meczu i całego finału. O sukces nie było łatwo, mówi drugi trener Mistrzów Polski Krzysztof Majkowski. Musieliśmy się naprawdę bardzo, bardzo mocno napracować, żeby zdobyć to upragnione złoto po 10 latach. Każdy mecz był bardzo wyrównany i pomimo tego, że na przykład było trzy bramki różnicy, ale i tak do końca ten wynik mógł się odwrócić w każdą stronę. Mistrzostwo Polski GKS-u Tychy jest drugim wywalczonym w historii klubu. Teraz więcej o siatkówce. Wczoraj dowiedzieliśmy się, kto będzie trenerem reprezentacji kobiet. Kandydatów było wielu, na finiszu tylko dwóch. Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej wybierał między Jackiem Nawrockim i Włochem Massimo Barbolinim i zdecydował się postawić na... Nawrockiego. Ten znany jest z pracy z siatkarzami PGS Krybełchatów. Kobiecej drużyny nigdy nie prowadził. To nie powinien być problem. Mamy do czynienia z doświadczonym trenerem, uważa prezes PZPS-u Paweł Papkę. Jacek z wielkimi sukcesami na arenie klubowej i międzynarodowej. Troszeczkę ostatnio wycofany do zadań z młodzieżą. Dobrze sobie daje radę, naprawdę, fachowiec najwyższej półki. W męskiej siatkówce powroty do reprezentacji Polski. Stefan Antiga powołał do szerokiej kadry Bartosza Kurka i Grzegorza Boćka. Ten drugi pokonał właśnie chorobę nowotworową i niebawem ma wrócić do treningów. Co w tenisie? Kończy się prestiżowy turniej w Miami. U pań znamy już finalistki. To Serena Williams, która po ciężkim trzysetowym meczu pokonała tej nocy Simone Halep i Carla suarez Navarro po wygranej w dwóch partiach z Andreą Petkowicz. U panów stawkę półfinalistów uzupełnili Nowak Djokovic i John Isner. Serb wygrał z Dawidem Ferrerem, Amerykanin z Keim Nishikorim. Sponsorem programu był Premio Opony Autoserwis. Ponad 130 serwisów samochodowych w Polsce. www.premio.pl Teraz będzie prognoza, ale zanim ją odczytam, to odniosę się jeszcze do tego, co napisał pan Artur. Otóż koryguje on to powiedzenie kwiecień ple, plecień, bo przeplata i twierdzi, że powinna się mówić kwiecień, plecień, poprzeplata. No, może i tak. Czyli jestem w błędzie, mówiąc, że bo przeplata, ale różnica jest niewielka. No, niemniej dziękuję za tę informację. Panie Wojtku, pisze Piotr z Gdańska z kolei, gdzie ten słynny śnieg u nas tylko kałuże. No, ale nie wiem, czy jest sens oczekiwać tego śniegu. Słońce dziś w Warszawie zeszło o 6.07 zajdzie o 19.13, co oznacza, że dzień będzie dłuższy od najkrótszego już o 5 godzin i 23 minuty. W całym kraju będą chmury, ale i większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Może padać ten właśnie śnieg, o którym już wielokrotnie mówiłem, deszcz ze śniegiem, którego nie lubimy, lub sam deszcz. W rejonach podgórskich i górach przelotne opady śniegu po południu możliwe burze Miejscami oczywiście Temperatura W Zakopanem 0 W Kielcach, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie 4 w Bydgoszczy w Suwałkach, Łodzi i Lublinie 5 w Gdańsku, Olsztynie, Węstoku I Poznaniu 6 A w w Warszawie, Zielonej Górze I Wrocławiu 7 Trójka Program trzeci Zapraszamy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 Dajesz, dajesz, dajesz Dajesz, dajesz Dajesz, Dajcie mu Kubusia Łotasz Najlepiej gasi pragnienie po włoskie I nie ma konserwantów Żegnamy reklamy Trójka Program trzeci Polskiego Radia No więc właśnie Przypominam tym wszystkim Którzy przypadkiem teraz dopiero włączyli radio że i bardzo słusznie trafili na Trójkę. Program Trzeci Polskiego Radia prosto z Warszawy z ulicy Myśliwieckiej. Muzyka saw someone again today Who remembered me and you They asked all the same old questions And I gave the same excuse They said, what a shame, what a shame To lose a love so fine But I never lost you well, I never lost you I never lost you You were never mine I'm What I wanted to believe The unspoken promises That you could never keep But it's a sin You tell yourself a lie I never lost you I never lost you I never lost you You were never mine Did you give me all that you gave me? And just because I needed you, oh. but when I need. deep in the night When I hold you in my dreams I get lost in your touch, babe And I can't believe how real it seems And I know, yes, I know you till the end of time I never lost you I never really lost you I never lost you cause you were never mine Prawie 16 minut po siódmej, proszę Państwa. No i mamy jeszcze jeden taki dość obszerny raport dotyczący spraw pogodowych. W połowie marca złamała mi się skrobaczka, pisze słuchacz. Eee, pomyślałem dotrwam, dotrwałem do dziś. Dziś musiałem poświęcić opakowanie po płycie. Taki nieznany zespół daje Estates Ale dojechałem I teraz myślę, co mnie uczynił Jakieś pocieszenie? No dobrze, słuchaczu Postaramy się It's coming in Like the monthly bills Soon he'll be saying I'm over the hill. Well the bell goes playing And you're on your own You take your medicine And go home You take it like a man On the chin Then you don't make a fuss When a towel comes in Let me go, got a lay in ice, that I don't want to hear no more advice. Just give me my toes, get me out of this place. I've more stitches in my face. Those broken stone, you pick them up and carry them. and carrying Pick them up and carry po płycie to jest, to jest profanacja i chciałem publicznie wyrazić swoje oburzenia. <śmiech> no tak, a nie pan sobie wyobrazi jazdę z absolutnie zaszronioną szybą przed nią, zanim to się odgrzeje, zanim te wycieraczki to wszystko zbiorą. No wie pan, to jest sprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. No ale rozumiem pana oburzenie. Ja bym też kombinował, raczej pazurami bym zrywał, niż zniszczyłbym płytę. No ale... Tak to słuchacza się przydarzyło. Proszę Państwa, święta zapasem, wysyłanie życzeń. No właśnie, teraz pytanie tylko: to i zawoźniak je zadała, i my też zadajemy. Czy te takie standardowe, automatyczne SMS-y z życzeniami to jest coś, co naprawdę niesie ciepło i prawdę, czy tylko techniczne kliknięcie? Posłuchajmy janych króliczków, zagrychy w koszyczku, w dyngusa zalania nie tylko ubrania jaj kolorowych świąt ciepłych i zdrowych. Wierszyki otrzymuję. Podobają to, się Pani? Raczej tak, ale jestem za kartkami i za własną inwencją. A umiałaby Pani taki wierszyk napisać? Nie za bardzo, no, może ja bym coś tam wymodziła, ale raczej nie. Wiosna idzie, a z nią święta. Ktoś o Tobie dziś pamięta. Życzy jajek kolorowych i kurczaczków odjazdowych. Pyszne ciasta jedz na zdrowie i miej wciąż zielono w głowie. Jeszcze kilka lat temu wysyłały się kartki. Dzisiaj właściwie już taką tradycją świąteczną jest to, że się wysyła smsy życzenia rymowanki. Ale ja wysyłam kartki. Profesor Michał Komar, kulturoznawca z Kolegium Civitas. Bo te kartki są taką pamięcią ładnej tradycji. niedługiej, ale ładnej. A SMS-y już nie są taką pamiątką? No jak długo można trzymać SMS-a w komórce? Czy tylko względy ekonomiczne wyparły te kartki? Chodzi o ekonomizację działań, bo trzeba pójść na pocztach. Kupić znaczki pocztowe, których nie ma w kioskach ruchu. Mówi zając do baranka. Jaka piękna ta pisanka. Wtem z jajeczka wyszła kurka. Nastroszyła swoje Piórka, teraz biega głośno, krzyczy, że wesołych świąt ci życzy. Większość osób mniej więcej też jak dostaje, to przesyła dalej, więc myślę, że ludzie nie siedzą i nie piszą. W internecie można, są takie specjalne strony internetowe. Można, można, można gdzieś podpatrzeć, oczywiście. Niech to będzie własne, niech to będzie nieporadne, ale własne. Artur Andrus. Takie, żeby każdy odczytał, że o, proszę, nie spisał tego z jakiegoś centrum SMS-owego, w którym za 3 ,24 zł. 24 grosze z VAT można dostać taką wiadomość tylko sam się troszkę wysilił i coś takiego napisał. On powinien po pierwsze nie być za długi, bo jak dostaję takie, które mi przychodzą w trzech SMS-ach na raz, żeby doczytać, to już jest męka. Po drugie, nie powinien być w jakimkolwiek wymiarze, za dowcipny, za wzruszający. Kolorowych jajeczek, rozczochranych owieczek, rozkicanych króliczków, pyszności w koszyczku, a przede wszystkim mokrego ubrania w dniu wielkiego lania. To jest ciekawe zjawisko. Urządzenie narzucane pewną formę wypowiedzi. Krótka zwięzła, możliwie dowcipna, szybko rymowana, więc oparta na dokładnym rymie gramatycznym, najczęściej. Kłopot się zaczyna z dystrybucją. Mianowicie, pani pisze piękny wierszyk, wysyła go pani do mnie, a ja, świnia, kopiuję ten wierszyk i rozsyłam go do 50 osób. Z tych pięćdziesięciu osób, parę osób odwzajemnia mi się tym samym wierszykiem. W ubiegłym roku na Święta Bożego Narodzenia dostałem chyba trzy tych samych wierszyków. Sposobem takim jeszcze bardziej ułatwiającym nam powiedzmy właśnie te świąteczne wysyłanie życzeń. Sebastian Bajon z portalu poradnikowego spryciarze.pl Są specjalne aplikacje. Jest taka aplikacja właśnie też na systemy Android, gdzie mamy już gotowe szablony wiadomości, gotowe teksty na wszystkie okazje, czyli Najwiękanoc, Boże Narodzenie, imieniny, urodziny, trzydziestkę, czterdziestkę. W każdym takim powiedzmy dziale tematycznym mamy ileś szablonów, tekstów do wyboru i wystarczy sobie po prostu wybrać i od razu można także masowo wysyłać te wiadomości do wszystkich osób tą samą? No to jest wygodne mimo wszystko. No. Liczy się chyba sam fakt, żeby po prostu złożyć komuś te życzenia. To może krótka lekcja dla tych, którzy chcieliby się nauczyć pisać takie smsy. Żeby zmartwień było zero, żeby nie podgryzły bobry, żeby w świętach cholesterol, ale tylko dobry. No, oczywiście bobry dobry to zawsze się sprawdzi taki rym i to przy każdych świętach. Żeby rok był dobry na przykład. Także bobry się przydadzą w każdym wierszyku świątecznym. Chociaż niekoniecznie mogą być uznawane za wielkanocne zwierzęta. Ja bym zalecał mm, stosowanie się do tego, co mówił Artur Andrus. Próbujmy być indywidualni, próbujmy być oryginalni, próbujmy unikać tych szablonów wszędzie na nas czyhających, bo takie dotknięcie własnego pomysłu, nawet jeśli nie jest przepięknie wykonany i e, lukrowany i wykolorowany, wy, wy, wy Wydaje mi się prawdziwsze niż przerzucony taki gotowiec z telefonu do telefonu. Tyle mojego mądrzenia się. Guess Guess I'll get dressed and do the town I'll find some crowded avenue Though it will be empty without you Can't get used to losing you No matter what I try to do Gonna live my whole life through Loving you Call Some girl I used to know. After I heard her say hello, couldn't think of anything to say. Since you're gone, it happens every day. Can't get used to losing you, no matter what I try to do. Gonna. Only me, cause no one else could take your place. Guess that I do reklamy. Niesamowita. Przygotowana z wielką starannością. Wędzona bukowo-olchowym dymem. Oryginalnie przeprawiona. Doskonała. Wielkanocna. Szynka. Już teraz w Lidlu. Szynka swojska. 17,90 za kilogram. Kabalosy wieprzowe różne rodzaje. 9,99 za 340 gramów. A szynka z wędzarni. 17,90 za kilogram. Na wielkanocnym stole w każdym polskim domu. Lidl. Co tydzień, coś nowego. Polskie radio. Historie dobrze opowiadane od 90 lat. Zmieniają nasze życie. My, naród. We, the people. Pobudzają wrażliwość. Poruszają wyobraźnię. Pierwsze 47 centymetrów. Oderwać te 3 kilogramowy sprzęt Leci, leci, leci i bardzo, bardzo... 90 lat. Polskie Polskieradio.pl Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Miło mi poinformować państwa, że minęła właśnie 7.30. Pora na skrót informacji. Benjamin Filip. Nigdy nie pogodzimy się z wymordowaniem naszych bliskich, zapewniają potomkowie ofiar zbrodni katyńskiej. Wymordowanie elity społeczeństwa było to wykonane celowo w celu pozbawienia właśnie najbardziej wartościowych ludzi społeczeństwa polskiego. I nie można mówić tutaj o pospolitym morderstwie tak jak to usiłują Rosjanie nam wmówić. Mówił sen podporucznika Stefana Ercharda. 75 lat temu NKWD rozpoczęło wywóz polskich oficerów z obozów w Kozielsku, Staszkowie i Strobielsku. 3 kwietnia 1940 roku ruszyły pierwsze transporty śmierci z jeńcami z Kozielska do Katynia. Sowieci wymordowali blisko 22 tysiące Polaków. W początek uroczystości upamiętniających polskich jeńców w południe przed grobem nieznanego żołnierza. Mniej kary w zawieszeniu. W myśl przepisów wchodzących w życie w poniedziałek na warunkowe zawieszenie wykonanie kary może liczyć tylko ten, kto w czasie popełniania czynu nie miał na koncie wyroku. Skazującego go na pozbawienie wolności, przypomina dziennik Gazeta Prawna. Ze statystyk resortu Sprawiedliwości wynika, że rekordzista miał na swoim koncie aż 23 wyroki skazującego na karę w zawieszeniu. Prezydent Białorusi podpisał dekret o zapobieganiu społecznemu pasożytnictwu. Osoby, które nie przepracują w ciągu roku 183 dni, będą musiały zapłacić i to słono, bo w przeliczeniu prawie tysiąc złotych. Osoby, które nie wniosą opłaty, będą karane grzywną lub aresztem, a także obowiązkiem wykonywania prac społecznych. Niedawno prezydent Łukaszenka podkreślił, że wiele osób w wieku produkcyjnym nie pracuje i nie płaci podatków. Za to korzysta z bezpłatnej opieki medycznej i edukacji. W skrócie to tyle, teraz już czas na ekonomię. Sponsorem programu są Targi Kielce. Organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego. Autostrada Polska. 13-15 maja. Wiadomości Ekonomiczne. Paweł Autyzm. Polska chce przyłączyć się do chińskiej inicjatywy inwestycyjnej. Ministerstwo Finansów wysłało do sekretariatu nowo tworzonego Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych intencje przystąpienia do grona członków założycieli. Nie jest to jeszcze deklaracja członkostwa w AIIB, ale jedynie wsparcie tego projektu dla Polski. Może to oznaczać korzyści, jak stwierdził wiceminister finansów Artur Radziwiu, Mogą one obejmować perspektywy lepszych warunków działalności polskich firm na rynkach azjatyckich, jak również zwiększone obroty handlowe oraz szanse na przyciągnięcie do Polski inwestycji z Azji. AIB ma ma zostać utworzony do końca roku. Jego siedziba będzie znajdowała się w Pekinie. Na start będzie miał 50 miliardów dolarów. Bank ma pobudzać inwestycje infrastrukturalne w Azji. Gotowość przystąpienia do banku zgłosiło ponad 40 krajów, w tym Francja, Niemcy, Korea Południowa, Szwajcaria, Wielka Brytania i Włochy. Przeciwne inicjatywie są Japonia i USA. Są pierwsze ekonomiczne skutki porozumienia nuklearnego z Iranem. Po tym, jak zapowiedziano zniesienie sankcji na ten kraj, spadły ceny ropy, której Iran jest ważnym producentem. Od szczegółach Rafał Motryk. Ropa potaniała o 3,5%. Za baryłkę płacono niewiele ponad 55 dolarów. Zdaniem analityków rynek zareagował tak, bo porozumienie atomowe oznacza, że wobec Iranu zostaną zniesione sankcje. Po wprowadzeniu sankcji eksport tego surowca z Iranu spadł do miliona baryłek dziennie. Teraz, według niektórych szacunków, kraj ten będzie mógł zwiększyć eksport ropy nawet dwukrotnie w ciągu roku. Rafał Motryuk, Polskie Radio. Jeden z największych polskich sklepów internetowych, Merlin, ma kłopoty. Kilka Dużych wydawnictw, w tym Pruszyński zysk, Sonia Draga i Olesie Juk wstrzymało dostawy książek do sprzedaży w Merlinie. Tak pisze gazeta wyborcza. Powód wielomilionowe opóźnienia w płatnościach. Przedstawiciele wydawnictw mówią, że kłopoty z terminowym płaceniem zobowiązań E-sklep miała od dwóch lat, a w ostatnich miesiącach problem się nasilił. Teraz sprawdzamy, co dzieje się na giełdach. Dziś na wielu parkietach sesji nie będzie, w tym w Warszawie z powodu wielkiego piątku, ale w Azji handel trwa w najlepsze. I tak w tej chwili Nikkei w Tokio zyskuje cztery a Szanghaj Composite 127%. Euro nieco droższe, 4 zł 7 groszy. Dolar zaś tańszy, 3,74. funt 5 ,54 zł 54 grosze, a frank szwajcarski 3,90. Sponsorem programu są Targi Kielce. Organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego, Autostrada Polska. 13-15 maja. Ci z Państwa, którzy słuchają tej audycji już od jakiegoś czasu, po cytowanych przeze mnie smsach i listach mailowych wiedzą, że z pogodą marnie. No i tak będzie w ciągu dnia, bo piątek będzie zimny i pochmurny, choć chwilami może wyglądać słońce, może też padać śnieg, deszcz ze śniegiem lub deszczem. W rejonach podgórskich i górach przelotne opady śniegu, po południu miejscami nawet możliwe burze. Wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni. W górach porywy do 80 km na godzinę. Temperatura maksymalna w ciągu dnia zakopane 0 jedynie. Kielce, Katowice, Kraków, Rzeszów 4, Bydgoszcz, Cuwałki, Łódź i Lublin 5, Gdańsk, Olsztyn, Białystok i Poznań 6, w Koszalinie, Warszawie, Zielonej Górze i Wrocławiu 7. Zachód Europy. Troszkę lepiej W Berlinie co prawda tylko 7 Ale w Brukseli już 9 W Paryżu i Londynie 11 Rzym 17 Uwaga proszę państwa Madryt 24, a Lizbona Co to jest w porównaniu z zakopanym Gdzie 0? Z Lizbonie 28 stopni Trójka Program trzeci Autopromocja W specjalnym wydaniu klubu Trójki Będziemy rozmawiać o poście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 Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za dwadzieścia dwie minuty ósma i taki oto list od Ewki z Krakowa. A ja mam pytanie o muzykę. Co się stało, że pan już nie gra na antenie country? No jak to nie gra? Może nie o tej godzinie, kiedy pani Ewka z Krakowa słucha? Shy, sitting on a bathroom sink. Damn you, already turned turn me on. I'm painting right. your toenails paint, easy, easy baby for you to say. But if I can make it just one more day, that old house is gonna be shaking. But I won't I be surprised the if the whole, whole damn world place world. just falls on a rocky beach like a. Library. Up, rock it baby like a wrecking ball Marcin napisał, nawiązując do tego, co przygotował i zawoźniak, że sms -y to w większości faktycznie kopiowane wierszyki. Niestety, kupienie pocztówek bez wypisanych życzeń graniczy z cudem. Oczywiście, yy, pocztówka ma już przygotowane okazjonalne tam teksty czy obrazki, ale pamiętajmy, że na odwrocie jest trochę miejsca i możemy coś napisać od siebie i wysłać tylko trzeba kupić znaczek. Summer showers underway Calling out to yesterday In a dream steam rolling in Thinking back on us again Songs that you'd sing All oh, the love, all oh, the love you bring oh. Oh showers underway, washing out all my yesterday, like a prize I'll never win, melodies all soaked in gin, songs that you'd sing, all oh, the love, all oh, the love. Nawet w prognozie chyba było napisane, że na drodze 91 w pewnym, na pewnym jej odcinku będzie słońce, ale ja tego nie przeczytałem, jakoś przeoczyłem. A teraz sygnał. Trójkowy znak jakości. A po sygnale we własnej osobie Michał Nagaś, redaktor. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Wojtku. Witam państwa. Stęskniłem się trochę. Słyszałem, że pan też. No ja, proszę pana, właściwie to ledwo żyłem z tęsknoty. Takiego pana właśnie odnalazłem dzisiaj, smutnego. Tak. Znaczy nie smutnego, ale takiego przygaszonego trochę. <śmiech> ale jak pana zobaczyłem, to rozkwitłem jak kwiat. Lotosu. Nie wiem. Obowiązki zawodowe mnie wygnały ze studia w ostatnich tygodniach, ale jestem i przynoszę książkę, która doskonale pasuje do atmosfery dzisiejszego dnia, gdy, takiego dnia, gdy myślimy, rozmawiamy o sprawach ważnych i poważnych. Muzyka też nieco inna w Pana dzisiejszej audycji. Pięk, choć piękna, śmierć, jak zawsze. Tak. Jest chwila na zastanowienie, na refleksję, na zadumę na to, by pomyśleć o tych, którzy potrzebują pomocy, którzy codziennie stykają się z wieloma realnymi zagrożeniami, którym grozi śmierć, którzy czekają na zrozumienie i prawdziwe wsparcie. Dziś będzie książka o wielkiej osobowości, o kobiecie instytucji. Mam nadzieję, że jeśli nas słucha, to się nie obrazi za takie określenie jak najbardziej trafne, moim skromnym zdaniem. Książka o człowieku, który od lat uczy nas pomagać innym i mówi, dlaczego należy to robić. Myślę, że po tym opisie już niektórzy słuchacze domyślają się, o kogo chodzi, ale zanim powiem, to jeszcze zacytuję, jeżeli pan pozwoli. Proszę bardzo. W odpowiedzi na pytanie, skąd wzięło się pani zainteresowanie światem, mówi między innymi tak... Jak to zazwyczaj bywa, nie był to jeden impuls, który ukształtowałby całe moje życie. Różne czynniki wpływały na moje wybory. Przede wszystkim po prostu zawsze lubiłam czytać i świat mnie pociągał przez książki. Nie. Pociągał mnie wszechświat. Chciałam wiedzieć, jakie jest miejsce człowieka we wszechświecie. A żeby to wiedzieć, trzeba ten świat poznać. I dalej mówi tak. Jestem przekonana, że z pomocą humanitarną jest podobnie jak z poznawaniem kosmosu. Często ludzie nie zdają sobie sprawy, jak dużo jest możliwe, jak wiele potrafimy osiągnąć. Nie wiem, czy pan wie, że nasza dzisiejsza bohaterka, bohaterka książki, zdecydowała się studiować astronomię. A nie, nie wiem. I tego. tak wspomina czasy jeszcze przed studenckim. Kiedy miałam 13 lat i leżałam w szpitalu po jednej z operacji kręgosłupa, pracujący tam lekarz pożyczył mi książkę Jana Gadomskiego, Obrazy nieba. Przeczytałam ją i przepisałam do zeszytu, bo nie było wtedy kserokopiarek, całą. Była dla mnie ważna, chciałam ją mieć, a musiałam oddać pożyczony egzemplarz. No i to przyznaję budzi mój podziw, czy panu się kiedykolwiek zdarzyło całą książkę przepisać. Niewiarygodne zupełnie. Na przykład lalkę. Ale nie, lalki nie przepisałem. Tak samo nie przepisałem, proszę pana, placówki. I innych książek pana Bolesława. Tak. tak. No dobrze. Kontakt ze światem na pewno uczy pokory. Spotykam się często z opinią, że w Polsce jest wielka bieda i jest nam bardzo źle. Nie mając tej szerszej perspektywy, jaką mam dziś, być może też bym tak myślała, mówi dalej. Jednak znając inne kraje i wiedząc, jak wygląda prawdziwe ubóstwo, doceniam to, jak nasz kraj jest bogaty. Oczywiście w Polsce też mamy sporo biednych, nieumiejących się dostosować do nowych warunków ludzi, ale nasza bieda jest inna. U nas nikt nie musi walczyć o przeżycie, nie musi spędzać każdego dnia na poszukiwaniu wody i jedzenia. Zazwyczaj biednym brakuje na coś, lecz nie na wszystko. W ogromnej większości przypadków mamy dach nad głową, mamy wodę, mamy co jeść. Podstawowe są potrzeby, podstawowe potrzeby są zaspokojone. Tak mówi marzenie Zdanowskiej, dziennikarce miesięcznika Znak, bohaterka naszej dzisiejszej książki, szefowa polskiej akcji humanitarnej, czyli Janina Ochojska. I ta książka dzisiejsza nosi tytuł Świat według Janki i ukazała się kilkanaście dni temu na okrągłe sześćdziesiąte urodziny Ochojskiej. Osoby, która bez wątpienia zmieniła nasze postrzeganie świata na to, czym jest pomoc humanitarna i która nas nauczyła na pewno. E, mówię o Janinie Ochojskiej, że gdzieś daleko, daleko od nas są ludzie, którzy potrzebują wsparcia, pomocy, leków, ubrań, koców, a nie potrafią oni nawet poprosić, bo tak bardzo doświadczyło te osoby życie, los, katastrofy naturalne. Stali się, tak to można powiedzieć, niemymi świadkami zbrodni, przemocy, konfliktów zbrojnych i żyjącymi ofiarami. Ta książka składa się z dwóch części, panie Wojtku i proszę państwa, z dwóch elementów właściwie. Pierwszym są wywiady Marzeny Zdanowskiej z Janiną Ochojską. A drugi element to są teksty bohaterki i publikacji, które przez lata się ukazywały w Tygodniku Powszechnym i w Miesięczniku Znak. I te teksty są punktem wyjścia do kolejnych części rozmowy. I tak na przykład w artykule z roku 2005, który jest na początku tej książki, można między innymi przeczytać o tym, jak wygląda początek każdego dnia pracy Janiny Ochojskiej. No nie podejrzewam, że obserwując od wielu, wielu lat jej działalność, by to się zmieniło na przestrzeni kilku ostatnich lat. Otóż wchodzi do biura albo jest w domu, otwiera skrzynkę mailową i śledzi światowe serwisy informacyjne, strony mówiące o tu cytat, świecie, którego na co dzień w mediach nie widać, świecie codziennie rozgrywających się tragedii. Na przykład czyta o Nigrze, gdzie głód cierpi 3 miliony 600 tysięcy mieszkańców. Pisała dekadę temu o Nigrze właśnie O Somalii, gdzie co dziesiąte dziecko Jest zagrożone śmiercią Tuż po urodzinach I tak dalej, i tak dalej I zastanawia się co zrobić, jak pomóc, z kim nawiązać kontakt Czy i jak zbierać pieniądze Gdzie wyruszyć Bo Janina Ochojska, o czym doskonale wiemy Od lat jest w drodze I dociera tam, gdzie wielu by się nie chciało Nie boi się trudnej konfrontacji Ze światem doświadczonym, zniszczonym Wymagającym odbudowania Wraca w tej książce na początku, przypomnę tytuł tego wydawnictwa, Świat według Janki, do pierwszych wyjazdów, do pierwszych zadań, które przed sobą postawiła, pewnie wiele osób pamięta, pan na pewno też, że zaczęło się od konwojów do oblężonego Sarajewa, do Bośni, kiedy wybuchła wojna na Bałkanach. No i to było już ponad 20 lat temu przecież. Opisuje w tej książce życie w ostrzeliwanym mieście i zagrożenia, które czekały na tych, którzy śpieszyli z pomocą. I na przykład wspomina w rozmowie z Marzeną Zanowską wydarzenie z listopada 1994 roku. Pisze tak. Wyjeżdżaliśmy z Sarajewa, jechaliśmy drogą na Zboczu Góry, wtedy jedyną, która prowadziła do z Sarajewa i zostaliśmy ostrzelani przez Serbów. Tuż przed naszym samochodem wybuchł pocisk z moździerza, kierowca stracił kontrolę i spadliśmy w przepaść. Byłam pewna, że zginę. Pamiętam, że zdążyłam tylko pomyśleć, szkoda, że to już. No ale wszyscy w tym samochodzie będący przeżyli szczęśliwie. Ehm, przyznaję też Janina Ochojska, że takie sytuacje jak ta przed chwilą opisana nie sprawiły, że, że, że kiedykolwiek się zawahała. Od ponad 20 lat wraz ze swoimi współpracownikami dociera tam, gdzie znajdują się ludzie potrzebujący i na przykład mówi w tej książce o Sudanie Południowym, o budowie studni, o tym jak bardzo, ja wiem, że to brzmi banalnie, co teraz powiem, ale jak bardzo woda potrzebna jest do życia. Otóż okazuje się, dowiedziałem się z tej książki, że my tutaj w Polsce, mieszkając należymy do 8 zaledwie procent całej ludzkości na naszej planecie, która ma zagwarantowany dostęp do bieżącej wody. 92% ludzi musi codziennie wody szukać wędrować po nią, starać się jest i tak Jest pan dalej. Pewnie, że taka jest ta Tak, relacja? No, o tej takiej bardzo um, powszechnej dostępności wody w tej chwili mówimy, że, że to nie wymaga żadnego większego zaangażowania. Odkręcamy Krany i woda leci. Ehm, pisze o tym, jak to wygląda w Sudanie Południowym. Opowiada o codziennych problemach tych, którzy żyją w obozach uchodźców, na przykład w strefie gazy albo na zachodnim brzegu. O tym, jak ważne jest to, by mieszkańcy tychże obozów nie zatracili swojej tożsamości i przywiązania do miejsca pochodzenia. Dlatego jak najszybciej powinni móc wrócić do domu. Pisze o stałej misji Polskiej Akcji Humanitarnej w Afganistanie, na przykład o tym, jak należy prawdziwie zrozumieć problemy mieszkańców tej ziemi umęczonej wojnami. Pisze o Somalii, o tym, jak trafiła tam z pachem w roku 2011, kiedy miała miejsce wielka susza, ale też przy okazji opowiada o tym, jak media różnie reagują na sprawy związane z pomocą humanitarną. Kiedy jest temat i można coś dać na żółtym pasku, to wtedy wszyscy o tym mówią. Jest wielkie pospolite ruszenie, ale kiedy 10 lat wcześniej wybuchała wojna domowa w Somalii, to mało kto o tym mówił, bo ta wiadomość zginęła w gąszczu innych ciekawszych, ważniejszych informacji. Opowiada o y, wyprawach do Czeczeni, do Syrii, o Biesłanie, o Filipinach. E, o tym też mówi, to bardzo ważne, co to znaczy być pracownikiem humanitarnym. Nie wiem, czy pan wie, że w Polsce dopiero niedawno otwarto kierunek studiów podyplomowych, które, na których można się dowiedzieć i nauczyć tego, jak być prawdziwym pracownikiem humanitarnym. To nie jest przygoda. To jest bardzo odpowiedzialne zajęcie. No i pisze też, opowiada na koniec, już to powiem, o Korei Północnej, o tak zwanym polskim szpitalu, który zaczęto tam budować, kiedy jeszcze trwała wojna koreańska, czyli w połowie lat 50. Szpital chirurgiczno-ortopedyczny. Janina Ochojska tam dotarła po ponad pół wieku od chwili, kiedy zaczęto tę placówkę budować. No i przejmujący cytat na koniec. Podczas naszej wizyty do szpitala trafiła kobieta ze złamanym, y, otwa, o, z otwartym złamaniem ręki. Przy wejściu widać było stojącą karetkę, ale z powodu braku paliwa pacjentów na miejsce donosi się na noszach. Na sali operacyjnej złożono jej kości, ale ponieważ nie było środków znieczulających, kazano jej wcześniej wypić wino ryżowe dla zbagodzenia bólu. I tak dalej, i tak dalej. Są też zdjęcia z tego szpitala w książce. Więc myślę, że warto ją przeczytać, należy ją przeczytać, by sobie przypomnieć, bo często o tym zapominamy, że daleko, ale też blisko bardzo nas jest świat, który czeka na pomoc, a o którym często zapominamy. To co, rozdamy, prawda? Dziś taki rozdamy. dzień, że możemy poczytać 10 egzemplarzy. 71 335, SMS kosztuje złotówkę plus VAT, świat według Janki, książka Janiny Ochojskiej, a także rozmowy z Ochojską, które przeprowadziła Marzena Zdanowska. Bardzo dziękuję. Życzę dzień wesołych świąt. Idziemy byłem. ubierać choinkę? Nie, nie, nie, nie, Śnieg sobie odejdzie i będzie wiosna. Za 3 minuty ósma. Oh, I'm really feeling mighty low No, no, no I got no place that I can go So, I got some blues to sing And oh, so much remembering Whoa, Black cats, keep away from me Take my advice, go shenny up a tree I've got a hard look The hardest kind of look you'll find I ain't lying I've got the bluest kind of blue He's driving me right out Said Toodaloo. Now kiss her goodbye and my, my, my money too. I've got high hard luck, the hardest kind of love you've seen. I mean, the way I'm running lately, my lucky number is 13. Where do I belong? Everything I do is wrong All wrong Wrong as can be Who's stacking all the decks? Lady Lug has got the hex on me Permanently na, na, na, na, na. Shut off Boy, I'm warning you This thing I caught, you know, could be catching too. I've got hard luck, the hardest kind of luck that can be. Yes, sir I guess hard luck always chooses that you born.